Apostoński, czwarty rozdział. Apostol a kapitul Tija. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze. Oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia, aż do następnego dnia.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 I postawiwszy ich w pośrodku, pytali się, jaką mocą albo czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, pełen ducha świętego, rzekł do nich, Przełożeni ludu i starsi. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony.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 Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię Świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I dotąd słowa. Wers 31. Jeszcze może też właśnie, jeszcze dzisiaj takie zmianki do tych wierszy, jeszcze z innych tłumaczeń. W tym czwartym rozdziale też jest ten wiersz dwunasty, przez które moglibyśmy być zbawieni. Też jest oddane to, że musimy być zbawieni. Vielleicht noch wieder einige kleine details zur übersetzung. Im Polnischen uh, lesen wir in vers 12, indem wir errettet werden können, uh, andere übersetzungen sagen, indem wir errettet werden müssen. Również w Wierszu 16 i 22 jest Cud, a też jest znak, może lepszym słowem. In Vers 16 i innym anderen Vers lesen wir von, äh, in der polnischen Übersetzung von einem Wunder. Andere Übersetzung geben das wieder als ein Zeichen. Mhm. I jeszcze w tym czwartym Wierszu mamy, że wzrosła, a to była liczba 5000. In Vers 4 finden wir in der polnischen Übersetzung, dass die Zahl wuchs. In anderen Übersetzungen lesen wir, dass das eine feste Zahl war, 5000 Männer. gestern mit dem zweiten Teil dieser Rede des Petrus Affers 22 beschäftigt. Dzisiaj zajmowaliśmy się drugą częścią mowy Piotra od wiersza 22. Wir haben gesehen, dass diese Rede zuerst einen jüdischen Charakter hat. Die Restor beobachtowaliśmy, że ta przemowa ma najpierw ten żydowski charakter, aber natürlich mit Anwendungen auf uns. Alle oczywiście z z odniesieniami do nas. Wir beschäftigen diesen zweiten Teil der Rede mit drei überschriften kurz kennzeichnen. Chciałbym tę część zatytułować takimi trzema tytułami: Erstens Herrlichkeit, po pierwsze, wspaniałość; Zweitens Vorrecht, po drugie, przywilej; Und <coughs> Drittens Verantwortung, a po trzecie, odpowiedzialność. Wenn es um Herrlichkeit geht, dann geht es um die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Jeśli chodzi o chwałę, to mamy tutaj na myśli chwałę Bana Jezusa. Und die hat gestern Abend vor uns gestanden. I to wczoraj mogliśmy mieć przed oczami. Ja mienięs z kiedy nas ten profeta. Widzieliśmy wczoraj go jako proroka. Das ist derjenige, der gekommen ist, um uns die Worte Gottes zu sagen. To jest ten, który przyszedł, aby nam przekazać słowa Boże. Er war der Prophet, den Mose angekündigt hatte, der zu seinem Volk gekommen war. On był tym prorokiem, którego, na którego wskazywał Mojżesz, który miał przyjść. Er ist derjenige, der damals die Worte Gottes geredet hat. On był tym, który wtedy mówił Słowa Boże. Worte wir heute auch noch hören. I którego Słowa i my dzisiaj jeszcze słyszymy. Wir haben ihn zweitens gesehen als den Samen oder den Nachkommen. A po drugie widzieliśmy go jako tego Potomka. Das heißt, der Herr Jesus ist der Träger und der Erfüller aller Zusagen Gottes. A więc Pan Jezus jest tym, który wypełnia, który niesie te wszel wszelkie e, obietnice Boże. Das gilt für das, was Gott seinem irdischen Volk im Alten Testament versprochen hat im Blick auf das Tausendjährige Reich. To jest obowiązujące wobec tego, co Bóg obiecał swojemu ludzkiemu ludowi i odnosi się do tysiącletniego królestwa. Aber das gilt in der Anwendung auch auf uns, Ale to też jest obowiązujące wobec nas. Alle Zusagen, die Gott uns gegeben hat, erfüllen sich in der Person des Herrn Jesus und begründen sich in ihm. Schelke obietnice, które dał Bóg, wypełniają się w Panu Jezusie i mają w nim swoje uzasadnienie. Dann haben wir in Vers 26 eine dritte Herrlichkeit, die wir gestern nicht mehr berührt haben. Du jesteś mamy trzecią wspaniałość, której wczoraj nie poruszyliśmy. Er ist der Knecht Gottes. On jest tym sługą Bożym. Damit beginnt übrigens diese Rede in Vers 13. I tam przemowa zaczyna się właśnie tym słowem. My w języku polskim mamy słowo syn, a powinno być sługa. Und damit I dokładnie też w 26. wierszu ta przemowa tym się kończy. Wenn wir den Jesus als Knecht vor uns haben, als Diener sehen wir seine tiefe Erniedrigung. Jeśli mamy pana Jezusa przed nami jako sługę, to widzimy jego głębokie uniżenie. Ale ponieważ on jest tym Bogiem uwielbionym w chwale, widzimy tutaj swego rodzaju właśnie chwałę. O tym słudze są tutaj trzy rzeczy powiedziane: Er wurde został wzbudzony, posłany, i chciał segen bringen i on chciał przynieść czytać błogosławieństwo. Wiebeci das co jest auf Israel. I najpierw odnosimy to znowu do Izraela. Gott hat ihn erweckt, er hat ihn dargestellt an Israel. Bóg go wzbudził, Bóg go postawił w Izraelu. Er hat ihn gesandt, er ist auf diese Erde gekommen. Bóg go posłał i przyszedł na tą ziemię, um das sieb sein Volk zu A jego celem było pobłogosławić ten lud wir das auf uns anwenden, gilt das für uns auch. Jeśli meto do nas odniesiemy, to jest to też i dla nas obowiązujące. Gott hat uns den Jesus gegeben, er hat ihn uns gesandt und er will uns damit reichlichsegnnen. Bóg dał nam Pana Jezusa i on chce przez Niego nam obficie błogosławić. Zweites Stichwort, was ich geben möchte, ist Vorrecht. Drugie to słowo kluczowe, to jest słowo przywilej. Widzieliśmy, haben gesehen, dass das Israel besonders bevorzugt war. że lud israelski był szczególnie uprzywilejowany. waren Söhne der Propheten. Oni byli synami proroków. waren Söhne des Bundes. Oni byli synami Ihr Vater war Abraham. Ich ojcem był Abraham. Und in 26 euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt i w 24 wam wam bóg wzbudził najpierw tego e, proroga Juden waren enorm bevorzugt. Żydzi byli niewyobrażalnie uprzywilejowani. Otasse hätten sie dankbar sein sollen. Isatto oni powinni być bardzo wdzięczni. Wenn die an uns denken, sind viele von uns auch bevorzugt. Hier ist die bolim to wielu z nas również jest uprzywilejowanych. Mach jetzt eine Anwendung. Taka, takie odniesienie. Ktoś, kto urodził i wzrastał w domu rodziców bieżących, ma bardzo, bardzo wielki przywilej. I za to powinniśmy być bardzo wdzięczni. Ale to też nie prowadzi równocześnie do trzeciego punktu. To prowadzi do trzeciego punktu. Bevorzugte Menschen stehen unter einer besonderen Verantwortung. Ci szczególnie uprzywilejowani ludzie mają szczególną odpowiedzialność. Das Kaltaam, czyli Jur, to obowiązywało wtedy wobec Żydów. Sie hätten Jesus ihren Messias ab müssen. Oni powinni Jezusa, swojego Messiasza, przyjąć. Sie hätten sollen. Oni powinni pokutować. Ale jak to możemy też widzieć, czy widzieliśmy w Ewangeliach, czy tutaj w wcześniejszych rozdziałach, oni tego nie uczynili. I chcielibyśmy to znowu przenieść na nas. Jeśli jesteśmy uprzywilejowani, to wtedy Bóg również nam daje szczególną odpowiedzialność wollen die Worte Gottes hören, zu Herzen nehmen und inen Jesus annehmen My słowa Boże chcemy słuchać przy, i wykonać i przyjąć Pana Jezusa do naszego serca. Dieses Kapitel endet mit den Worten, indem er einen jeden von seinen Bosheiten abwendet. Ten rozdział kończył się słowami odwracając każdego z was od złości waszych. Wir können darin einen indirekten Appell an die Buße sehen. Tutaj możemy widzieć taki niebezpośredni apel do poguty, czy wezwanie do pogłupy. W danym 4 komentujemy coś ganz anderes. A jeśli teraz przejdziemy do czwartego rozdziału, to widzimy coś całkowicie innego. Wir könnten diese ersten 31 wersy überschreiben, die erste Christenverfolgung. Ten pierwsze 31 wierszy, które czytaliśmy, możemy nazwać pierwsze prześladowanie chrześcijan. Oder, vielleicht besser albo jeszcze lepiej początek prześladowania chrześcijan. I tutaj mamy taką zasadę, którą ciągle mamy w Biblii powtarzającą się. Wenn Gott durch seinen Geist wirkt, wird es immer den Widerstand des Teufels geben. Jeśli Bóg działa przez swojego Ducha, to zawsze jest opór ze strony diabła. To jest ganz To jest bardzo ważna zasada. uns nicht I nie powinniśmy się w ogóle dziwić. Segen gibt und der Heilige Geist mächtig wirkt, Tam, gdzie Bóg daje błogosławieństwo i gdzie Duch Święty potężnie działa, wird der Teufel Widerstand dagegen setzen to wiawił zawsze będzie stawiał opu. Ich möchte einleitend zu Kapitel 4 an Johannes 15 erinnern. I wprowadzająco chciałbym przypomnieć do tego czwartego rozdziału miejsce z Ewangelii Jana 15. Wywołnoś Johannes 15 nur noch 18 ist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 Möchte ich noch eine Einteilung des vierten Kapitels vornehmen? Chciałbym jeszcze podzielić czwarty rozdział. In den Versen 1 bis 4, Versety 1 bis 4, haben wir die Verhaftung von Petrus und Johannes. Dann in den Versen 5 bis 12, Versety 5 bis 12, die Rede des Petrus vor dem Synedrium, Mowa Piotra przed Sanhedrinem von 13 bis 22 sehen wir die ohnmacht dieser Führer angesichts der darlegung von Perus wierszach 13 do 22 widzimy jakby niemoc niemoc tych ludzi w obliczu tej mowy Piotra i Jana von 23 bis 31 od 23 do 31 wie ein ernstes gebet Znajdujemy poważną e, modlitwę. I in ostatnich letzten 32 do 37 znajdujemy wyraz najgłębszej ścis najbardziej ścisłej modlitwy społeczności z tym uwielbionym Panem. gehört, dass diese Wiedzieliśmy już, że to pierwsze prześladowanie chrześcijan było zapowiedziane. Pan Jezus powiedział to w Jana 15 rozdziale. Tak samo też w kazaniu na górze w Mateusza 5 znajdujemy wskazówkę na to, Wir lesen dort in Vers 10. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihre ist das Reich der Himmel. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu strafiedliwości, albowiem ich jest Królestwo niebiesk. Auch noch die beiden nächsten Verse. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Możecie wy nie jesteście, gdy wam złożećć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie złoze w zględun na mnie. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Radujcie, weszciecie się, albo wem zapłata wasza ofiata jest w niebie, tak wem prześladowani prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Im nachhinein sprechen Paulus und auch Petrus sehr oft pon tych że w późniejszych miejscach piotr i paweł też mówią o tych prześladowaniach albo cierpienia także nie musimy w ogóle się dziwić jeśli też spotykają nas takiego rodzaju cierpienia czy prześladowania nawet jeśli w naszych w okręgach czy w państwach, w których mieszkamy, one nie wyglądają tak, jak być może w innych krajach o, o tym słyszymy. gerne noch zwei zu diesem sagen. Chciałbym wyrazić jeszcze dwie takie zasadnicze myśli co do tego rozdziału czwartego. gehört, dass Ein Appell an die Juden an die Führer der Juden gerichtet worden war. Widzieliśmy, że tutaj wyrażony został pewien Aell względem prowadzących żyydów. Umzukehren und damit den Segen des uh, Reiches zu erlangen. żebye powrócić z błędnej drogi i odzyskać błogosławieństwo Królew Królestwa. Wir ja haben schon im letzten Jahr gesehen, dass das die Erfüllung aus dem Gleichnis in Matthäus 22 ist, już rok temu widzieliśmy, że właśnie te słowa są spełnieniem podobieństwa, o którym czytamy w Mateuszu Mateusza 22, ein König w którym opisane jest, opisane jest to wielkie wesele, które sporządził król swojemu synu. die do którego zaprosił gości. To jest pewien obraz wskazujący na przyjście Pana Jezusa na to, na tą ziemię, aby go jako króla tego królestwa. Aber sie wollten nicht kommen. Alle nicht sie haben ihn nicht angenommen. To znaczy nie przyjęli Pana Jezusa. w SNV 4 wiederum sandte ja andere Knechte aus und sprach sagt den geladenen siehe mein Mahl habe ich bereitet. I dalej czytamy w czwartym wierszu tego rozdziału, ponownie posłał inne sługi mówiąc powiedzcie zaproszonym oto przygotowałem moją ucztę. Sie aber in Vers 5 zeigen, dass sie das auch das ablehnen und sogar die Knechte umbringen. Ale w 5. Wierszu czytamy, że nawet i to kolejne wezwanie zlekceważyli i jeszcze dodatkowo zabili posłańców. Das ist die Zeit, die wir hier jetzt in Apostelgeschichte 3 und folgende bis Kapitel 7 vor uns haben. I te słowa są um, obrazową skazówką właśnie na te wydarzenia tu przed nami w Dziechach Apostolskich w czwartym rozdziale. Aber das ale myślę, że to, co jest takie szczególne w tych słowach, nicht nur eine einladung ist. że ta osoba, ten król nie wyraził tylko jedno takie zaproszenie, drei. ale było ich aż cztery, aż trzy. Drei prüfungen werden jetzt den führern vorgestellt. I dlatego te trzy zaproszenia są jakby takie trzy próby dla tych prowadzących Żydów. Nicht nur einmal haben Jesus und seine Knechte anzunehmen Ponieważ oznacza to, że nie tylko raz mieli okazję żeby przyjąć Pana Jezusa, ale aż trzy razy Tu w 4 tu rozdziale stattdessen die knechte gefangen und gebeten ihn zu Widzimy, że zamiast go przyjąć jednak związali jego sług i Kazali im milczeć. Kapitul 5 vers 17, die zweite Gelegenheit. W piątym rozdziale, 17. wierszu widzimy drugą taką okazję przyjęcia go. Und Ale znowu ten sam wynik nie Und dann die höchste Gabe, die Gott nach dem Kommen des Herrn Jesus und des Heiligen Geistes ihnen A ostatnią okazję, która zarazem jest taka najznoślejsza. Stefanus, kapitel 6 und 7, der von dem Christus I to właśnie w osobie Szczepana W szóstym i siódmym rozdziale Który bezpośrednio wskazuje Już na uwielbionego Pana Jezusa sie, und damit ist nicht mehr für sie. Ale Jego i On był tą trzecią okazję Zamordowali i tym samym zamknęły się Wszelkie drzwi dojścia do, do Niego jeśli chodzi o ten tamtejszy czas. einfach großartig, dass Gott nicht nur eine Möglichkeit gegeben hat, sondern sogar drei I to chciałem podkreślić, to jest takie szczególne, że Bóg dał nie tylko jedną, ale aż trzy okazje przyjęcia Go. I to chciałbym teraz znowu odnieść do naszego życia codziennego. W jest einmal, dass Gott zwei oder dreimal sich wendet. W Księdze Jowa czytamy właśnie takie słowa, że Bóg dwu lub trzykrotnie zwraca się do człowieka. Ja jeśli chodzi o nas to o nas, to nie mam wątpliwości, że Bóg względem nas starał się nawet i częściej niż tylko trzykrotnie so groß ist die gnade gottes tak wielka jest łaska boża ein zweiter grundsetzlicher gedanke zu kapitel 4 Teraz taką drugą zasadniczą myśl co do tego rozdział rozdziału. auf johannes wir sind schon auf johannes 15 hingewiesen worden już przypomnieliśmy sobie jana 15 und dieses kapitel ist fast wie eine wiederholung dieses kapitel 4 ja, ja. To czwarte, ten czwarty rozdział jest jakby powtórzeniem Jana 15, Was Herr Jesus erlebt denselben menschen. mianowicie to, co Pan Jezus sam doświadczył za czasów Jego życia przed tymi samymi ludźmi. Er stand Też i On stał przed tą Radą Najwyższą. Er wurde zu wegen gutes tun Też i On niesłusznie został oskarżony za dobre uczynki. I też i w jego przypadku wróg był ten, który posłużył się tymi starszymi, aby e, e, obrócić się przeciwko Panu Jezusowi. And A ci dwaj słu słudzy Jan i Piotr nauczyli się właśnie zachowanie bezpośrednio od Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus stał przed tą Radą Najwyższą, uczniowie uciekli. Ale teraz, kiedy oni już sami byli w posiadaniu Ducha Bożego, sie ihren Meister in to teraz mają właśnie już tą siłę, żeby naśladować swojego mistrza i w szczególny sposób to czynią, stając utwierdzeni, stojąc utwierdzeni przed wrogami. Aby to było i dla nas przykładem. gdy Duch Boży działa, to zawsze jest reakcja nieprzyjaciela. Chciałbym to podkreślić przez, przez jedno miejsce z 1 Jana 312 Tam jest mowa o Kainie i o Ablu. Przeczytamy ten wiersz. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego, a dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Also, immer wenn der dann gibt es auch von Seiten Satans Widerstand. A więc zawsze, gdy Duch Boży działa, to zawsze jest ta reakcja ze strony szatana. Jest, żyjemy w krajach, w których nie jesteśmy prześladowani. Ale Paweł też mówi coś na ten temat w drugim Tymoteusza 3, 12 sagt dort alle aber auch die gottsellig leben wollen in Christus Jesus werden verfolgt werden. Dawo jest napisane tak jest wszyscy, którzy chcą żyć powożnie w Chrystusie Jezusie prześladowanie znosić będą. Also Zeit unabhängig und unabhängig von der Regierung eines jeden Landes werden gottesfürchtige Menschen verfolgt." A więc niezależnie od czasów, w jakich, w jakich się żyje, ani niezależnie od rządów, jakie panują, ci, którzy są pańscy, będą prześladowani. I z pewnością możemy to posilenie, pokrzepienie z tego rozdziału również wziąć dla nas samych jako to pocieszenie. Das alles geschah ja im Tempel. To wszystko miało miejsce w świątyni. Wenn wir zurückschauen in Kapitel 3, dann haben wir gelesen, dass sie in der Säulenhalle Salomos zusammenkamen in Vers 11. Wir rucimy do 3. rozdziału 11. wiersz, to czytamy tam pod koniec, że oni byli w przysióńku zwanym Salomonowym. Und das war nicht der Bereich, wo Leute aus dem Volk eigentlich lehren konnten. W zasadzie to nie był ten obszar, w którym wolno było przebywać ludowi. Naucza przepraszam, nauczać. Jesus war nicht mehr auf der Erde Pan Jezus nie był już na tej ziemi sie hatten ihn beseitigt od Sunli banaa Jezusa aber es hat sich gar nichts geändert ale nic się nie zmieniło. Jetzt wurde durch die Sendung des Heiligen Geistes in den Jüngern das gleiche war was in dem Jesus war. Teraz przez to zesłanie w uczniów było to samo co, czy ten, ta, ta sam, to samo działanie, które było w Panu Jezusie. Und das war der erste Vorwurf, den sie ihnen machen. I to jest to ten pierwszy zarzut, który im uczynili. Beziehungsweise worüber sie sich geärgert haben, dass es sie verdross. Albo też, gdy oni się oburzali, że oni tak nauczają. In Vers zwei heißt es ärgerten oder es dass sie das volk lerten. oni byli oburzeni albo byli tacy zazdrośni że nauczają lud sie, das sind petrus und johannes I, i widzą Piotra i Jana und wir lesen in vers 13 dass sie ungelehrte und ungebildete leute waren A w 13. wierszu czytaliśmy że oni byli ludzie prości i nieuczeni I zweite war Dass sie in den, durch den Herrn Jesus die Auferstehung aus Toten verkündigten. A jeszcze kolejną rzeczą było to, że oni przez, głosili, że przez, przez pana Jezusa to zmartwychwstanie z umarłych. In der Apostelgeschichte besonders die Gruppe der vor uns. I dlatego też w Księdze Dziejów Apostolskich szczególnie mamy widoczną tą grupę Sadyceuszy. Wir lesen das hier in Vers 1, dass die Saducea hier extra genannt werden. W wymienieni. Auch in Kapitel 5, was wir gerade erwähnt haben, vers 17 wird besonders die Sekte der Sadduzäer erwähnt. In 17. Versu jest wymienione to stronnictwo, czy też sekta Saduceuszu. Und wir lesen in der Apostelgeschichte an einer anderen Stelle dass sie Kapitel 23 I jeszcze w 23 rozdziale czytamy Vers 8 8 wierrz. Sie sagen: es gebe keine Auferstehung, noch Engel noch Geist, die Pharisäer aber bekennen beides. Sadduceusze bowiem uczą, że nie ma z martwych wstania, ani anioła ani Ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Aber hier kommt eben noch hinzu und das ist sehr wichtig. Altduda jeszcze mamy dodane, dass es nicht nur den Glauben gibt an eine allgemeine Auferstehung, że jest nie tylko wiara w takie ogólne zmartwychwstanie, sondern besonders, dass es eine Ausauferstehung aus Toten gibt. Ale że jest to powstanie czy z martwych wstanie z umarłych. Z powrócił do martwy. Mensch lebt ewig każdy człowiek żyje wiecznie. Entweder in der Herrlichkeit, oder in der Hölle. Będzie żył albo w tej chwale, albo w piekle. Aber darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, dass es bevor das Gericht kommt, eine ausauferstehung tote bleiben im Grab und andere werden auferweckt. Ale tu chodzi o to, stanie, że zanim to wszystko będzie miało miejsce, to będzie zmartwychwstanie z tych umarłych, którzy jakby umarli w ciele. I Pan Jezus jest właśnie tym pierwszym z takich, którzy staną po odejściu z tego świata, czy gdy ich ciała już zostały czyli czyli spośród chodzi o tą śmierć naturalną ziemską tutaj. Und das ist genau der Inhalt von Petrus in Apostelgeschichte 2 und auch hier in Apostelgeschichte 3 gewesen. I to jest właśnie zawartość to o czym mówi Piotr i tutaj to co też czym się tutaj zajmujemy. Innen Jesus hatten die Volk er hatte das die verantwortlichen des volkes getötet. Ci, właśnie Pana Jezusa zawili Ci y, przełożeni tego Ludu, aber diesen, den Herrn Jesus den Knecht hat Gott verherrlicht. Ale tego Pana Jezusa tego Sługę Bóg uwielbił. Und dafür müssen Sie sich jetzt verantworten. I za to oni ponoszą teraz odpowiedzialność. Es ist nicht ganz klar, ob auch der Gelähmte ins Gewahrsam genommen worden ist. Also der ehemals Gelähmte. Też nie jest to jasne, czy ten, który był sparaliżowany, czy on kiedy, czy on żył. Czy on był razem z nimi uwięziony ten sparaliżowany? Es ist nur deutlich in dem ganzen Abschnitt, dass er zumindest was das Verhör angeht, dann wieder dabei gewesen ist. Ale to jest tylko jasne, że on jest razem z nimi później. Entweder wurde er am nächsten Morgen wieder hinzugezogen oder er wurde sogar Direkt mit ins genommen. A więc albo on y, następnego dnia y, znowu tam przyszedł, albo, albo razem z nimi był wcześniej. Uwięziony. Może krótko do tego, co teraz brat mówił einen kurzen Gedanken żeby też to było y, jasne. Mir geht es um das Thema Ausauferstehung, um das für alle zu erklären. nie ma jednego ogólnego zmartwychwstania. Że geben wird. jest po prostu tak zwane pierwsze zmartwychwstanie. Tu akurat tego nie wymieniał, ale w tym kierunku ta myśl zmierzała. Das es eine sogenannte erste Auferstehung geben wird, das hat unser Bruder ehrlich gesagt, aber in diese Richtung äh, zielten die Gedanken. Und deswegen ist der Jesus der erste von diesen, die auferstanden sind. Alle Christen, tak samo ci, którzy należą do niego i zasnęli, również powstaną, aber auch alle, die, die zu ihm gehören und eingeschlafen sind, werden so auferstehen, rufją w tym czasie ucisku, którzy swoje życie złożą. Auch solche, die in der Zeit der Drangsel ihr Leben opfern oder geben werden. i z przyjściem Pana oficjalnym na ziemię dokonuje się zamknięcie tego etapu pierwszego znanych stanu Wszyscy niewierzący ludzie powstaną dopiero przy białym tronie Wenn es um die ungläubigen Menschen geht, so werden sie später am großen weißen auferstehen. Natomiast jeśli chodzi wracając do tekstu, Wenn wir jetzt zu tekst, to zastanówmy się, że oburzeni przychodzą właśnie kapłani do straży Straży oraz Saduceusze Las uns kurz mal darüber nachdenken, warum die vorgesetzten des volkes, die mm, hauptleute des tempels und die sadduzea, dass sie es verdross, Dlaczego tylko są oburzeni z powodu zmartwychwstania w Jezusie. Warum verdross sie die auferstehung in dem jenesus? Czyż nie czytaliśmy w trzecim rozdziale wiele zapowiedzi wypełnił, jeśli chodzi o pana Jezusa po proroka szereg zwiastowania proroków, dużo o tym mówili. Wiele myśli czytaliśmy na ten temat. Wodę denn nicht gerade erst in Kapitel 3 die vielen um, prophetischen Zitate aus dem Alten Testament vorgestellt, die ihn als den Propheten und in dieser Hinsicht Herr bereits vorher angekündigt haben, aber Oni przywodzą i są oburzeni jakby tylko w kwestii znaków wstania o Jezusie. Aber sie verdross im Prinzip nur die Auferstehung in bezug auf den Janisus. Piotr owszem o tym mówił w 15. Wierszu trzeciego rozdziału, że rzeczywiście, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Petrus hat zwar schon darauf hingewiesen in Kapitel 3, Vers 15: Den Urheber des Lebens, aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Kolejne pytanie: Skąd wiedzieli ci, którzy przyszli teraz, właśnie cała ta grupa, co było zwiastowane? Nie wiemy nächste Frage ist, woher wussten diejenigen, die jetzt hier ankamen, was vorher verkündigt worden ist? Tego, widzimy, że to porusza ich, aby przyjść właśnie i chcieć pojmać tych uczniów. Wir wissen nicht, woher sie das mitbekommen haben, aber es ist erstaunlich, dass sie kommen und gerade zu diesem Punkt jetzt äh, ja, diesen, diesen Zorn empfinden und die Jünger gefangen nehmen möchten. To wskazuje, że ich odpowiedzialność zostaje i sumienia być może poruszone. Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass ihre Verantwortung und ihr Gewissen e, zutiefst berührt sind, ponieważ wiedzą, że ten, którego oni osądzili i zabili Weil sie vielleicht annehmen, dass derjenige, den sie selbst getötet und umgebracht haben, jest teraz przedmiotem zwiastowania, że jednak on żyje i zmarłych stał. Dass genau diese Person jetzt der Gegenstand der ganzen Verkündigungen hier uh, ist und dass er womöglich doch lebt und auferstanden ist. To powoduje ich sprzeciw i złość ku temu, aby doprowadzić do milczenia i usunąć tych uczniów. Und genau das rief diesen Widerstand und den Zorn hervor, um die Jünger jetzt äh, aus dem Weg zu räumen. Wenn wir ten do czynienia z fragmentem słowa Bożego, który przemawia do naszych serc z największą powagą. wir Kapitel Jest wiele przyczyn, tak go powinniśmy traktować, ale ja chciałbym wskazać na jedną z nich. Es gibt viele Gründe, weshalb wir das Kapitel so betrachten und empfinden sollten, aber ich möchte auf einen besonderen Grund hinweisen. Mianowicie na to, że w tym rozdziale mamy obok siebie postawioną najwyższą moc zbawczą imienia Jezusa, Chrystusa. Nämlich diesen, dass in diesem Kapitel die größte Kraft der Erlösung durch oder in dem Herrn Jezus uns hier vorgestellt wird. Obok najwyższej mocy złego, która jest w stanie człowieka doprowadzić do totalnego sprzeciwu wobec Boga, zaślepienia i zatracenia. Und das neben der größten Auswirkung der Widerstandskraft, die einen Menschen völlig zur Erblindung und Hass gegen Gott führen kann. Możemy mianowicie zatrzymać się krótko nad tymi y, starszymi i naczelnymi kapłanami. Wir können uns deswegen kurz mal uh, können kurz mal anhalten bei diesen heute uh, Häuptern des Volkes und den Ältesten. W szóstym Wierszu mamy z imienia niektóre z tych osób wymienione. In Vers 6 werden einige von diesen mit Namen genannt. Jest to pewna zasada działania ducha Bożego, który, gdy chodzi o skoncentrowaną na danej osobie odpowiedzialność, wymienia ich z imienia. Das ist ein gewisses Prinzip des Heiligen Geistes. Dass er besondere Verantwortung von besonderen Personen uh, mit Namen nennt und diese Person deutlich hervorhebt. Z tego powodu również znamy imiona czarowników egipskich, którzy sprzeciwili się Mojżeszowi. Das ist no, no. der Grund, weshalb uns zum Beispiel auch zwei Namen von den ägyptischen Zauberern genannt werden, die Mose widerstanden haben. So nennen w Nowym Testamencie daleko daleko później po, po, po tych wydarzeniach, a jednak Bóg je widzi tych ludzi i ich imiona. Sie wurden uns im Neuen Testament viele viele Jahre später nach diesen Ereignissen genannt, aber sie zeigen, dass Gott das alles gesehen hat. Bóg widzi i e, zapisuje wszystko. Gott sieht alles und er lässt es niederschreiben. I teraz możemy sobie zadać pytanie jak doszło do takiego zaślepienia tych starszych i arcykapłanów. Deswegen können wir uns jetzt die Frage stellen, wie ist es dazu gekommen, dass diese obersten und ältesten des volkes so geistlich blind erblindet sind? Jak to jest możliwe, że mają siłę sprzeciwiać się tak oczywistym przejawom prawdy? Wie ist es möglich, dass sie die Kraft haben, einer so offensichtlichen Wirksamkeit der Wahrheit sich zu widersetzen? to przedstawić, porównując z innymi miejscami Słowa Bożego, dla naszego również Ostrzeżenia, abyśmy nigdy nie szli taką drogą. Ich möchte das kurz zeigen, indem ich einige Bibelstellen äh, aufführe, die auch zu unserer Warnung dienen sollen, dass wir nicht solche Wege gehen przede wszystkim ten rozdział czwarty przypomina nam na bardzo podobną, podobną okoliczność która miała miejsce w świątyni z 20 rozdziału Łukasza dieses Kapitel 4 weist erinnert uns an ein Ereignis das ebenfalls im Tempel stattgefunden hat aus dem Lukas Evangelium chciałbym przeczytać tutaj kilka wierszy nam znanych od pierwszego do 8 wiersza. Który rozdział? 20 rozdział Ewangelii Lukasza. A z Lukas 20, wers 1 bis 8. A pewnego dnia, gdy nauczą ludzi w świątyni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 że jest znowu Pan Jezus pytany o to, jaką mocą, jaką, jakim prawem te rzeczy czyni. Podobnie jak tutaj teraz Jan i Piotr. W tym sehen widzimy den Panie Jezus, der ebenfalls gefragt wurde, in jakiej kraft, w welchem recht on to robi, tak samo jak te Ale to, co szczególnie powinno nas zastanowić, to odpowiedź właśnie tych, do których zwrócił się Pan Jezus. Aber das was uns besonders erstaunt, ist die Antwort derer, an die sich der Herr Jesus in, in Lukas 20 gewendet hat. Oni widzą tylko dwie sie sehen also logisch denkend jetzt nur zwei mögliche Antworten: Aber es gab in Wirklichkeit noch eine Antwort, die Sie aber nicht wahrhaben wollten. Mianowicie to pytanie Pana Jezusa było jeszcze przejawem może jednym z ostatnich działania łaski Chrystusa wobec tych ludzi. Diese frage Herrn könnte man auch als eine der letzten bemühungen der Gnade des Herrn an diese Menschen um, sehen. Ci ludzie mogli zauważyć wobec tego pytania, że Bóg nawołuje ich do pokuty że powinni byli osądzić swoje stanowisko wobec Jana, który został ścięty. że w tym miejscu mogli, oni nie zabili Jana, ale Jan został ścięty, ale w tym miejscu oni mogli wyraźnie Panu Jezusowi to wyznać, powiedzieć, Panie Jezu, ty widzisz wszystko, ty widzisz nasze ciemne serca. Sie haben Johannes jetzt nicht umgebracht, aber diese Gelegenheit, diese Frage war uh, ein Aufruf an ihr Gewissen, das hätte bekennen sollen. Herr Jesus, du weißt alles, was getan wurde. Ty wiesz, jak byliśmy zatwardziali. Teraz pragniemy to przed Tobą wyznać. Du weißt, wie verhärtet wir waren und wir möchten das jetzt vor dir bekennen. Oni mogli to zrobić w tym miejscu jeszcze, A, ale nie uczynili tego. Frage, be, bewegt, sie das können, haben es I Pan Jezus objawił im dokładnie, jaką mocą to czyni. Gezeigt, mit welchem recht, welchem recht er A Recht, ta moc, którą to czynił, przyciągnęłaby z całą pewnością tę ich jeszcze bliżej do niego. Und wenn sie getan hätten und diese Kraft, dieses Recht erlebt Ale oni znaleźli kryjówkę w kłamstwie. Aber sie haben zu einer lüge. I to jest właśnie najbardziej niebezpieczny punkt. Jeśli prawda działa na nasze sumienia, a zaczynamy szukać, to schronienia w Und das ist Wahrheit unsere Gewissen berührt, suchen in der Lüge. pewne zastosowanie tych poważnych ostrzeżeń słowa Bożego do nas dziś. ist eine gewisse Anwendung dieser Stellen auf uns auch heute. Ci ludzie jeszcze później y, y, w innych miejscach chwytają się jasnego kłamstwa, na przykład w 28 rozdziale Mateusza. Diese tun was ganz ähnliches, ebenfalls mit Hilfe einer Lüge, in Matthäus 28, gdzie czytamy w 11 wierszu, A gdy one poszły, niektórzy ze straży przyszli 11. do miasta i oznajmili naczelnym kapłanom wszystko, co się stało. Zaś zebrali się ze starszymi i naradziwszy się dali żołnierzom sporo pieniędzy i powiedzieli mówcie, że Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go gdy spaliście. Do wiersza 13. Znowu widzimy y, szukanie pomocy w kłamstwie. mit wizji einer Lüge ostatecznym Kresem takiego działania jest stan człowieka, który jest opisany w drugim liście do Thessaloniczan. Das Ende eines solchen Menschen, der so handelt, wird uns im 2. Thessalonicher Brief beschrieben. Takiego stanu koniec jest opisany w 11. wierszu drugiego, rozdziału, drugiego listu do Thessaloniczan. Der Zustand eines solchen Menschen wird uns im 2. Thessalonicher 2, Vers 11 gezeigt. Ten stan, Ein, drugi, z, rozdział. drugi rozdział, 1. Jedenasty? wiersz. Słowo Boże nazywa tutaj ten stan ostrym obłędem w naszym tłumaczeniu. To jest moc złego, która jest w stanie całkowicie zabrać człowiekowi światło Boże. Das ist eine Wirksamkeit des Bösen, die einem Menschen jedes jegliches Licht der Erkenntnis rauben kann. To nie jest moc, która jest w stanie zabrać człowiekowi zdolność logicznego i inteligentnego myślenia. Wcale nie. Das ist nicht eine Kraft, die jemandem den Verstand oder die Logik raubt. Pośród przeciwników Bożych jest wielu bardzo inteligentnych i błyskotliwych ludzi. Es gibt unter den wieder unter den Feinden Gottes viele höchst intelligente und blitzgescheite Menschen. Nie powinniśmy nigdy pozwolić, by ta rzecz nas w jakiś sposób zaślepiała. Ta sollte uns niemals irgendwie den klaren Blick darauf, Frauen. ta moc złego nie odbiera inteligencji, ale odbiera mi światło Boże. Die Wirksamkeit des Bösen raubt einem Menschen nicht die Intelligenz, sondern das Licht, die Erkenntnis Gottes. Das Licht der Wahrheit. I prowadzi człowieka na pewne und führt den Menschen In das sichere Verderb. Obym nikt nigdy nie kroczył taką drogą. my mamy skłonność do tego, my jesteśmy ludźmi zakłamany w naszej natury. Dass doch niemand von uns solche Wege geht, weil wir alle durch unsere böse Natur Menschen sind, die durch die Lüge gehen können, in die Lüge gehen können. I dlatego chwytając się jeszcze tego wątku ewangelii zacyjnego w tym rozdziale chciałbym podkreślić. Und deswegen, wenn wir jetzt noch einmal auch diese rote Linie des Evangeliums in unserem Kapitel aufgreifen, so möchte ich unterstreichen, wenn du es begreifst, dass die Wahrheit dein Gewissen berührt, dann verhärte dein Herz nicht. jeśli przyjrzymy się jeszcze tym pierwszym czterem wersetem tego naszego rozdziału dann chciałbym jeszcze przypomnieć jaka to była sytuacja? die beiden Apostel sprachen zu dem Volk. Tych dwóch apostołów przemawiało do ludu Und mitten in dem reden zu dem Volk kommt da eine Masse an Gegner. i dokładnie w, przema w czasie przemawiania do tego ludu pojawia się taki wielki tłum przeciwników das sind die Priester, Są to kapłani, mit hohen Priester, Widocznie też kapuani offensichtlich mit hohen Priester das heißt die geistliche Führung des volkes więc duchowe przywództwo tego ludu das ist zweitens der Hauptmann des Tempels, po drugie jest to naczelnik czy dowódca straży świątynnej Widocznie Lewici stworzyli takiego rodzaju policję świątynną. I gab es einen, der sozusagen der Hauptpolizist, tym głównym odpowiedzialnym za tą policję. Das zeigt, dass auch um, Gewalt, also um Gegen die beiden apostel to więc gegen die pokazuje, że też taki pewien gwałt e, i też moc siła jakaś była, e, e, która stała przeciwko tym dwóm apostołom. I do tego ale e, Saduceusze. i Charakter ich charakterze Und die nach Kapitel 5 offensichtlich die Hohen Priester gestellt haben im Wesentlichen. Die którzy wedłubra załopią tego głównie stanowili trczęęść um, um, Ancykapłanów. Das muss man sich mal vorstellen. Diejenigen, die die jenseitige leugneten stellten den Hohen Priester. To trzeba sobie wyobrazić Ci, którzy um, zaprzeczali tej prawdzie drugiej st strony po śmierci, i stawili wiermchość akceptapana, albo akceptapana. i akceptierten, das werden wir vielleicht später noch sehen, dass die römische Macht sie einsetzte oder absetzte. i oni też akceptowali, że rzymska władza ustalowała i usuwała kto ma być akceptapolanem, a diese kommen also jetzt versammelt gegen die beiden apostel. oni więc wszyscy zgromadzeni powstają przeciwko tym dwóm apostołom. Die Gründe haben wir betrachtet. Te już Und sie legen jetzt die Hände an sie und setzen sie in I ich i rzucają do więzienia. Hat. Jeśli mogę odnieść się do dwóch słów, które nasz brat Ernst August Premiker na początku już wypowiedział. Segen und Verantwortung. Błogosławieństwo i odpowiedzialność Dann sehen w was die, diese Führer in ihrer Verantwortung tun to w w trzecim widzimy co ci e, przywódcy czynią w swojej odpowiedzialności. Zu Unrecht Menschen, Gefängnis To znaczy, że niesłusznie e, pojmują tych ludzi. A wierszu czwartym widzimy, że przez to nie są w stanie, Że nie są w stanie, te Błogosławieństwo, które spróbowało, je powstrzymać. Będziemy się tym jeszcze zajmować. Ciekawa to rzecz, że gdy oni tych dwóch apostołów wtrącili do więzienia, czytamy, że było to aż do następnego dnia, bo bowiem był już wieczór. Hier handeln sie nach einer gewissen Rechtsordnung Israels. Tutaj oni prawa man kann das im Alt nachlesen, dass die Verhöre in Ordnung und in ruhe stattfinden must. Można to w stareym testencie przeczytać, że musiał pewien czas minąć, aby pewne jakieś sądzenie czy przesłuchanie mogło odbyć się w pewnym spokoju i porządku. Die Juden haben sogar darüber hinaus eine ganz feste Ordnung aufgesetzt, wie nawet ustanowili konkretne wskazówki, jak długo trzeba było czekać, aby kogoś przesłuchać i oceniać oskarżać. Dlaczego jest to ciekawe dla nas? Jesus diese Ordnung überhaupt nicht Ponieważ w przypadku Pana Jezusa ten porządek w ogóle nie był utrzymany. Pan Jezus, Pan Jezus też wieczorem został pochowany. Aber da ging die ganze Maschinerie des Bösen ging weiter. Ale tam pracowała ta maszineria, to wszystko po prostu się rozwinęło i nie powstrzymało. Und obwohl das nicht gestattet war, wurde der Herr Jesus kurzerhand über Nacht dann verurteilt. I pomimo tego, że to właściwie nie było dozwolone, to Pan Jezus um, króciutko, szybko, szybko był podczas nocy nocy już. Um, to, um, Ukarany. ale tutaj formalnie się do tego trzyma. A jednak nie można było powstrzymać czy ukryć, że działali oni w złości. Ale jakże piękne słowo Boże nie jest e, uwiązane, nawet jeśli nieprzyjaciel się temu przeciwstawia. Ich wollte gerne noch auf eine Seite hinweisen. Jeszcze chciałbym wskazać na jedną stronę warum sie diese Gewalttat an den Zeugen für den Herrn vollführten. Äh, führt. Dlaczego oni yhm, zadziałali z taką siłą czy przemocą wobec tych sług? Es, es heißt in Vers 2 w drugim wierszu jest napisane: War sie verdros, dass sie das Volk lehrten. oburzeni albo zazdrośni, że nauczają lud. To war also eine große Volksmenge zusammengekommen. A więc tam było duża, duży lud był zgromadzony. i zuhörten, was diese Fischer aus Galilea sagten. który słuchał, co tych dwóch rybaków z Galilei mówi i fariseusze i schriftgeleerden und auch die hohen priester sahen sich als die lehre des volkes an. Fariseusze i arcykapłani to oni widzieli siebie w tej roli jako uczących tej ludu. Und wir wissen nicht, wie viele ihnen zugehört haben. Nie wiemy, ilu y, ludzi słuchało ich. Chyba oni latawan gewöhnt, was da gesagt wurde. Oni byli y, przy do tego co było mówione. I teraz nagle pojawia się dwóch takich prostych ludzi, którzy głoszą czy przynoszą bardzo jasne czy e, klarowne Słowo Boże. Zur I to doprowadziło do tej zazdrości. Eifersucht jest etwas ganz Schlechtes, was immer wieder zu Streit Und not führt. zazdrość jest to bardzo zła cecha, która ciągle na nowo prowadzi do kłótni, do zwady. Nie tylko w tamtych czasach, ale i po dziś dzień. Ein war, was zum Tod Abels führte. zazdrość to było to, co doprowadziło do śmierci Abla. Gott auf das Opfer Abels. Bóg spojrzał i uznał tą ofiarę abla of, Heinz er nicht. ale nie wejrzał na ofiarę Kaina auch als die Ursache, dass saul den David także i zazdrość jest tą przyczyną tego że saul prześladował Dawida Dawid dzięki mocy Bożej osiągnął to wielkie zwycięstwo Das Volk hatte das erkannt, i lud to uznał. Dieses, i wysławiał go. i Saul go? And Saul się A Saul poczuł się odsunięty. Wir finden das auch in der Christenheit, poniżony i to tak samo możemy widzieć w chrześcijaństwie. An die denken, Jeśli sobie przypomnimy czasy reformacji, Da kam so ein kleiner einfacher Mönch dazu, die Wahrheit des Evangeliums an das Licht zu stellen. To pojawił się taki prosty, można powiedzieć mnich, który tą prawdę Ewangelii postawił w świetle. Dzięki łasce Bożej. Dzięki łasce Bożej. Und die Führer des Volkes, archiprzewodcy ludu, der Papst, die Bischöfe, die Kardinale Ci ten papież, biskupi i kardynałowie, I von zostali napełnieni zazdrością. I było powstanie czy opór. Ten die I były te wojny religijne. I wielu zabitych. I wie es im 19. Jahrhundert? A jak to miało miejsce w XIX wieku? Als der Herr in seiner Gnade die verschiedenen Grundsätze des Wortes Gottes an das Licht brachte, gdy Pan w swojej własce te różne Zasady z swojego słowa wywiódł na światło, dann gab es Widerstand von der religiösen Macht. To znowu pojawił się Opór ze strony tej religijnych Wie schrecklich kann sich doch Eifersucht! auch unter Kindern Gottes auswirken. Jakże to straszne jest, że ta zazdrość może, czy jak ona się może rozwijać wśród dzieci Bożych. Wenn wir an der Einheit, an dem Zeugnis für die Einheit des Volkes Gottes festhalten möchten. Jeśli my chcemy trzymać się tej jedności dzieci Bożych, czyli czy świadectwa zgromadzenia. Und die Lehre von der Unabhängigkeit i jeśli odłożymy tą naukę o niezależności poszczególnych zgromadzeń czy świadectw zgromadzenia, ponieważ słowo Boże tego nie uczy, to wtedy pojawia się też nieprzyjazność. Pojawia się opór ze strony tych religijnych przywódców. Ale möchten wir, haben hier gesehen, dass Zeugnis des Herrn ist nicht gebunden. Ale widzieliśmy tutaj, że świadectwo Pana nie może być związane. auch uns gebrauchen für ihn und sein Wort einzutreten. I on też nas chce używać do tego, abyśmy występowali y, dla Jego słowa albo za jego słowo. auch wir wollen Eifersucht. Ale i chciejmy się strzec przed zazdrością.. To jest jeden z y, czynów ciała. I jeśli widzimy, jak Pan służbę tego czy owego Brata błogosławi, to chcemy mu dziękować I chcemy z radością brać w tym też udział. Jeszcze raz chciałbym na temat tego błogosławieństwa, które jest w czwartym wierszu przedstawiony. Tu był ten opór ze strony tych przywódców ludu, a Pan przyznał się do tych słabych sług. Sie hatten das oni głosili to Słowo i temu Słowu wielu uwierzyło. Tutaj coś widzimy na początku tej historii Kościoła, co później jest wielokrotnie przez Pawła w liście do Rzymian przedstawiane. Wiara przychodzi z głoszenia. Ale głoszenie przez słowo Boże. I myślę, że teraz jest ten czas, gdy tą zasadę, musimy ją bardziej i bardziej podkreślać. Bo jest wszystko możliwe przedstawiane, aby tych słuchaczy zatrzymać przy sobie. Przy, czy przy dobrym, żeby mieli do, dobry, nastrój. dobry nastrój właśnie. Ale to, ale to Słowo Boże jest tym, które osiąga serca. I również myślę, że my też musimy uważać wśród, wśród nas, byśmy nie przez jakieś, pozwólcie, że to powiem, baśnie, czy bajki, byśmy próbowali wierzących, czy młodych zatrzymać. Jakiś czas temu w naszej okolicy była konferencja, gdzie było mniej więcej 500 młodych ludzi, Und danach sprach ein bruder der in eine kirchliche, freie Gruppe geht. i potem jeden z braci, który idzie w tą drogą braci wolnych powiedział coś. Ein bruder, der diese hatte. I inny brat, który brał udział w tej Powiedział do jednego z naszych braci, który też, miał, który też brał udział w tej konferencji. Zapytał, jak wy to robicie, że tak wielu młodych ludzi tutaj przychodzi? To nas dziwi. My staramy się wszystkiego, próbujemy wszystkiego. My gramy w siatkówkę i wszystko, co możliwe. A jednak oni nie chcą przychodzić. Zatrozabuda i jeden i ten nasz brat powiedział i gdzie jesteśmy od tych nieobden najpierw klękamy i modlimy się na liśni Biblia wschód potem czytamy wiersz, od urywek z Biblii und wir co so wie es i rozważamy ten urywek das ist alles i to wszystko und hier kommen am oggi ludzie przychodzą ist auch mich auf die vielen Leute i ja też cieszę się, że tu jest wśród nas tak wielu młodych. Jeśli jest coś, co przyciąga nas do Pana, to jest to tylko i wyłącznie Jego Słowo. A liczba mężów była około 5 tysięcy. I też na początku usłyszeliśmy, jak brat czytał, że ta liczba wzrastała do 5 das tysięcy. I być może nawet to jest też to właściwsze tłumaczenie. Ich, nie, nie potrafię tego rozsądzić. Ale tutaj widzimy ten taki strumień łaski który, czy błogosławieństwa, który się rozlewał. Na ludzi. Latest się mal einen kurzen Überflug über die Apostelgichte machen. I pozwólcie, że krótki takie takim streszczenie zrobię dziejów apostolskich. W Kapitel 2,41 in einem Tag 3000. W rozdział 2,41 mamy 3000. Hier ein Wachstum 5000. Tutaj mamy wzrost 5000. Warum na Mężu steht, ob nur gezählt werden. Nie wiem, czy tutaj tylko mężczyźni byli liczeni, czy, czy też nie. Ale tu chodzi o ten wzrost y, wierzących w tych pierwszych dniach. Potem mamy rozdział 5, vers 14, 14 wiersz. Aber umso mehr glaubende wurden dem Herrn hinzugetan scharen von Männern und Frauen. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Scharen, to rzesze, to nie było pięciu czy sześciu. To były potężne ilości. Kapitel 6 Vers 1, 6. rozdział 1, In diesen Tagen aber als die a w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała. I jeszcze pod koniec dziejów apostolskich, 21, 21 rozdział. Vers 20. Wiersz 20. Wiersz 20. Sie aber als Sie sküren hatten Gott und sprachen zu ihm, siehst, wie viele tausende A oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli? Z pewną pokorą pomyślmy o tych pierwszych dniach. Z, czy, z takim smutkiem możemy o tym myśleć. A jednak wierzymy też, że i dzisiaj, każdego dnia, ludzie się nawracają. Und indem das so geschah, I też to możemy tak przyjąć. Die Worte des Herrn in 14 wahr, że te słowa Pana z Jana 14, de gesagt, hatte die an den glauben, o których gdzie mówi, że o tych, którzy w niego wierzą. Oni będą czynili te, czyny, te rzeczy, które ja czynię i będą nawet większe czynić. Tu, tu mamy wątpliwości do, co, co do tego miejsca. I możemy sobie pomyśleć, jak możemy czynić większe rzeczy niż Pan czynił. Ale przez Zesłanie czy Zopienie Ducha Świętego, haben die Gläubigen Werke getan, die an Auswirkung, die dem Herrn überlegen waren. To Wierzący czynili rzeczy, które w swoim rozwoju czy które w swoim Efekcie były większe niż nawet te, które Pan czynił. Es ist in den Tagen des Herrn nie geschehen, dass an einem Tag 3000 sich begehrt haben. Nigdy się nie zdarzyło wcześniej, żeby w jednego dnia trzy tysiące się nawróciło. I gdy na przykład apostołowie swoje szaty kładli na chorych i oni byli uzdrawiani. I możemy z tego wziąć na dzień dzisiejszy, I moc Pana jest wykonywana w słabości. Bóg wybrał to, co słabe świecie, Aby On to, co mocne um, zawstydził. I to jest po dziś dzień tak. Teraz zrobimy przerwę, do za 25.12. 12 więc eine Pause, na 5.30.